Rośliny energetyczne to uprawa nie aż tak popularna jeszcze w naszym kraju, ale zyskująca na znaczeniu. Przede wszystkim dlatego, że paliwa kopalne no, kiedyś się skończą, a biomasa jest zawsze odnawialnym źródłem energii. Moim rozmówcą jest Tomasz Bożęcki z firmy Inwentor Joński Jan z Mokobrodów w województwie mazowieckim. A co mnie przyciągnęło na stoisko tej firmy to jest sprzęt do wieżby energetycznej. Panie Tomaszu, od początku do końca poczynając trzeba tą wieżbę ściąć, trzeba ją poszatkować i dopiero wtedy można skierować do spalania. Jakie maszyny oferujecie dla tej uprawy? Może zaczynamy od początku. Nasza firma od na początku działalności tworzyła głównie maszyny dla rolnictwa, czyli dla zbioru e, siano, a wraz z rozwojem e, dostrzegliśmy, że coraz bardziej popularne i przyszłościowe są rozwiązania właśnie pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. tak? W związku z powyższym zrodziła się koncepcja, by wytworzyć i skonstruować i wyprodukować działające i sprawne maszyny do tych poszczególnych procesów. Dlatego też pierwszą z maszyn, jaką stworzyliśmy, była jednorzędowa ścinarka do wierzby energetycznej, bo tak jak pani pamięta z swojego czasu, bardzo popularne stało się, że wielu rolników przekształciło cało grunty rolne na zasadzenia wieżbą energetyczną. Bo były dopłaty unijne tak jest, bardzo i to wyglądało bardzo korzystnie, ale tak. dopłaty się skończyły. A pojawił się problem wynikający z tego, że po trzech, czterech, nawet 7 latach ci biedni rolnicy nie mieli jak tej plantacji sprzątnąć, tak? Bo... Zwłaszcza, że jeśli to już była starsza niż 2 lata, to żadna sieczkarnia do kukurydzy nawet z dedykowanym, dedykowaną przystawką nie dawała sobie nie rady, dawała bo to za, za grube. Dokładnie. A my, nasze urządzenie, które stworzyliśmy jednotarczową ścinarkę, gdzie jest proste zastosowanie piły o średnicy 750 mm, działająca na wzór popularnie rozpowszechnionej kosiarki do trawy rotacyjnej, tylko zawierająca jeden bęben o bardzo, bardzo zmniejszonej wysokości, po to, by można było ją wykorzystać w takiej plantacji. Umożliwia jednej osobie sprawne i szybkie wykoszenie danej plantacji. Ale to jest jednorzędowe, czyli każdy każdy rząd musimy osobno przejechać tak, zgadza się, aczkolwiek e, konstrukcja tej maszyny została tak stworzona, by ścinany materiał był kładziony zgodnie z kierunkiem jazdy, co umożliwia przy kolejnym nawrocie swobodny przejazd po skoszonych e, tych gałęziach czy też tej wierzbie, co nie powoduje zaczepiania się o ciągnik, tak, o maszynę i nie ma konieczności, żeby za każdym przejazdem ten materiał skoszony odsuwać tak, z kolejnego najazdu. No dobrze, ale skoro mamy starsze niż dwa lata, no to ta wierzba jest już dosyć gruba. To w jaki sposób regulujemy siłę tnącą? Czy to prędkością, czy obrotami tej piły? Generalnie maszyna jest tak skonstruowana, że najpopularniejsze i najbardziej powszechne ciągniki operujące prędkością WOM-u 540 są już przystosowane do współpracy z tą maszyną. Czyli prędkość ustalona jest fabrycznie na stałą. Prędkość obrotowa. Tak, obrotowa pracy piły, a sama prędkość pracy tej maszyny reguluje sobie operator poprzez prędkość najazdu. Tak? Więc tak jak przykładowo zwykła Krajsega, jeżeli mamy małej średnicy następuje przeżnięcie bardzo szybkie. Jeżeli większej musimy ten ruch wykonać wolniej, żeby ta piła zdążyła w odpowiednim czasie przeciąć ten pieniek. Tak samo dzieje się z tą maszyną. Tak? Jeżeli wierzba jest małej średnicy, ten przejazd jest bardziej dynamiczny, żwawszy. Jeżeli są dużej średnicy, tak jak robiliśmy to na różnego rodzaju pokazach, gdzie wierzba miała 7 lat, więc te grubości były nawet 10 cm. Trzeba było odpowiednio prędkość dostosować do najazdu i bardzo dobrze sobie ta maszyna radziła. W przypadku takiej powiedzmy wierzby dwu, góra trzyletniej, to w jakim tempie, w jakim czasie obrobimy jeden hektar? To zależy też od gęstości nasadzenia tak? i od tego jak operator sobie sprawnie będzie z tym radził. Generalnie... Trudno to jednoznacznie określić, tak? bo w zależności od miejsca, gdzie ta wieżba jest nasadzona, to ona może mieć różny, różną prędkość wzrostu, różną średnicę, w różny sposób się rozkrzacza. Jedna bardziej rośnie w, wzwyż, druga bardziej wszerz. Generalnie jak robiliśmy próby ciągnikiem najbardziej popularnym w gospodarstwach tych mniejszych C360, to w prędkością na drugim biegu szosowym byliśmy w stanie pracować tą maszyną tak? przy trzyletniej wierzbie energetycznej. Więc to bardzo, bardzo szybko, bo Dobry dob wynik. Tak, dobrze wysportowany człowiek musiał dobrze e, dreptać z tyłu, by móc nadążyć za tą maszyną. Teraz mamy ściętą elegancko wierzbę, leży na polu, no i teraz musimy ją poszatkować. Widzę tutaj urządzenie, które tnie na piękne, malutkie kawałeczki. Jak ono działa? Czy to też Wasza autorska konstrukcja? Tworzyliśmy całą, cały ciąg maszyn i urządzeń. Na początku, z, tak jak wspomniałem, łancuszka na, na, na, jest ścinarka, która umożliwia wykoszenie. Następnie mamy całą grupę em, rozdrabniaczy tarczowych. Tutaj mm. widzę na filmie, który leci obok w tle, że całkiem grube Konary kilkunastocentymetrowe tutaj panowie sadzili i maszyna sobie radzi z tym, Znakomicie. Warto tutaj wspomnieć, że te rębaki, które produkujemy już od kilku lat z sukcesem i z powodzeniem zostały odznaczone przez Poznański PIMR e, medalem, odznaczeniem wyrób na medal, co poświadcza jego niezawodną i długo okresową pracę. Na tym filmie pokazowym jak pani widzi, e, współpracujący ciągnik ma moc niespełna 20 koni mechanicznych, więc bardzo bardzo mało. No to detal. Mało. Fiat 126P miał chyba więcej, bo 26. 26 24, 24, tak. A grubość grubość zrębkowanego materiału może dochodzić nawet do 16 cm średnicy, średnicy. Tak? To jest uwarunkowane oczywiście rodzajem materiału, czy on jest e, miętsze drzewo, czy twarde, czy, czy mokre, czy suche. No za ale zapewne twardego drewna typu akacja, czy dąb to jednak nie da rady. Radzi swobodnie sobie? sobie radzi, tak. To, ta maszyna została tak skonstruowana, że e, jej sercem i duszą i, i całym motorem jest bardzo potężne koło zamachowe, które praktycznie waży prawie 130 kg. Tak? I przy średnicy e, 730 mm gdy już się wprawimy w ruch, tam powstaje tak duży moment bezwładny, że nawet gdy umieścimy do odgardzieli podamy twarde, grubsze drzewo, swobodnie sobie radzi. Rozpędem. Tak. Co warto jeszcze tutaj nadmienić, że te rębaki mają możliwość ustawienia wielkości zrębków, tak, w zależności od potrzeb. To jest regulacja od 5 do 25 mm. Warto też nadmienić, że samo urządzenie jest wyposażone w specjalny system hydrauliczny zapewniający bezpieczeństwo z pracę z tą maszyną. E, maszyna sama w o, tutaj sobie... tutaj właśnie, ja tu właśnie Pan tak, tym tak. się chyba bawi. To jest to coś... Specjalna bramka coś bezpieczeństwa, stuka. tak. Która, która, y, którą ustawiamy w trzech pozycjach. Pozycja pracy, pozycja z, postoju zerowa i pozycja... Obrotów wstecznych. W momencie gdybyśmy na przykład zaczepili się ubraniem, czy, czy coś nie tak chcieli umieścić do gardzieli, mamy możliwość jedną ręką automatycznego wywołania wstecznych obrotów? Na dobrą sprawę nawet gdybyśmy już zaczęli być wciągani to w sposób naturalny dociśniemy to. to w związku z tym maszyna nas wypluje. Tak, zgadza się, zgadza się. Jak wygląda polski rynek tego typu urządzeń? Czy jest dużo rolników, którzy zainteresowani są uprawami energetycznymi tego typu urządzeniami? I tego typu no, biznesem. Powiem Pani tak, że każdy z każdego rodzaju producentów dostrzega, że polski rolnik póki co jest jeszcze biednym rolnikiem, tak? Więc szukają oszczędności i każdy, każde gospodarstwo w przydomowym areale uprawowym posiada niewielkie zagajniki, jakieś tam tak, tereny zalesione i to urządzenie umożliwia właśnie na pozyskanie bardzo taniego materiału opałowego, tak? Bo wiadomo, że te lasy wycinane są te grubsze drzewa, pozostają gałęzie z braku czasu większość rolników po prostu pozostawia to w lesie, tłumacząc się, że po prostu jest zbyt mało czasu na to, żeby można było je przetworzyć w jakiś sposób. No to to urządzenie akurat się marnuje. tak, to urządzenie jest idealne właśnie dla tego typu osób, które mają możliwość wykorzystania. Go do pozyskania tych zrębków, które wyśmienicie się palą w najprostszych nawet piecach. Tu nie potrzeba mieć skomplikowanego, złożonego pieca, wystarczy mieć najzwyczajniejszy piec, a gdy już posiadamy instalację z elektronicznym sterowaniem nadmuchu, to rozwiązanie jest idealne. Tak? Zasypujemy piec do pełna, ja już od ponad czterech lat osobiście sprawdzam to urządzenie, testuję i ogrzewam potężny dom tym rodzajem paliwa i stwierdzam, że jest w tym przyszłość. Tak? Dla które posiadają nawet niewielkie areały, żeby zainwestować, obsadzić wieżbą energetyczną bądź też topolą, która się pojawia na naszym rynku i przez wiele, wiele lat co roku praktycznie pozyskiwać darmowe źródło energii.